Zaczynamy przedział rozmów. O, dzień dobry. O Jezu, wykrakałem. Co pan wykrakał? Ja pana bardzo przepraszam, ja naprawdę nie chciałem. Ale za co mnie pan przeprasza? No Boże, i co ja teraz pocznę, A nie, to znaczy co pan teraz pocznie, jak panu wody odejdą? Panie, ja mam szczelną instalację, mi nawet kropelka nie ucieknie. Ja o tym nie mówię, tylko o pana ciąży. Proszę Pana, mi nic nie ciąży, co najwyżej jestem w stanie błogosławionym. Boże, a jednak, to który to miesiąc? Dziewiąty, to już prawie koniec. A chłopczyk czy dziewczynka? Jaki chłopczyk, jaka dziewczynka? Przecież ja nie jestem w ciąży. E, a mówił Pan, że to dziewiąty miesiąc? Daj Pan, zaraz wymacam. A odczep się Pan, ja o pierwszych piątkach miesiąca mówiłem. Muszę iść na dziewięć, żeby śmiercią nagło mnie umrzeć, tak jak koncesja telewizji trwam. Ach, to pan mnie uspokoił. Ale co panu tak ten brzuch wywaliło? Jak panu powiem, to będę musiał pana zabić. A co to za tajemnica? Państwowa. Jak pan zerkniesz tu pod płaszczyk... Osz ty pederasto! ...w zbożnym celu to czynię. No to w takim razie muszę się skusić. Ja pierniczę, pan masz tu prawie jak NASA. To nie NASA, tylko CHJOP X. A co to HiopX? Hipergalaktyczny, indywidualny, odbiornik, błogosławiony. A to X? To kryptonim. Ale czego? Jedynie słusznej polskiej telewizji trwam. A to ja już wiem, co pan tu nielegalny proceder uprawiasz. Ojciec Tadeusz nie wszedł na multiplex państwowy, to se własny założył. Nie multiplex, tylko sakropleks. Wielka mi różnica, idę po konduktora. A zaraz wam tę antenę rozmontuję, fanatycy jedni. My nie jesteśmy fanatykami, ale dobrze, że ojciec Tadeusz wmontował ten czerwony przycisk. Jaki przycisk? Gin niewierny! Ryzyk Akbar! Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.